czy Zasługi Bema jako świetnego wodza w Siedmiogrodzie, największego wodza rewolucji węgierskiej. Wodza, który potrafił być skuteczny również w tym, co politykom węgierskim zupełnie się nie udawało, potrafił zyskać wielką popularność wśród narodów niewęgierskich pomysły wybrania go królem Rumunów czy Banem Chorwatów. Profesor Jerzy Borejsza pisał w Polsce XIX wieku o tak pomniejszanym przez łubieńskiego Bemie. Między innymi, Bem dla Austriaków jest dowódcą rewolucyjnego Wiednia w 1848 roku, dla Węgrów ludowym bohaterem narodowym, dla Rumunów tym, który podpisywał odezwy w ich języku i nadawał ziemię. Polska propaganda antyrosyjska na zachodzie, według łubieńskiego, okazywała się ogromnie nieskuteczna, ba. Odbijała się przeciw Polakom rykoszetem. W rzeczywistości ogromna część znawców tej tematyki, także zagranicznych, przyznawała, że Polacy byli niezwykle skuteczni w swej akcji propagandowej przeciw Rosji. To właśnie oni najbardziej zaszkodzili obrazowi Imperium Carów w XIX wieku. Podziwiano, że mieliśmy tak błyskotliwych i skutecznych propagandystów polskiej sprawy na zachodzie od Adama Mickiewicza po Juliana Klaczkę. Przypomnę tu choćby opinię autora świetnej amerykańskiej książki O drugiej Rzeczypospolitej Bitter Glory Richarda Watta. Ubolewał on nad słabością propagowania Polski po 1918 roku w zestawieniu z faktem, że przedtem przez półtora stulecia Polacy wyróżniali się wśród największych publicystów świata. Ileż napisano z podziwem o świetnej dyplomacji księcia Adana Czartoryskiego, która niejednokrotnie pokrzyżowała carskie plany zwłaszcza w odniesieniu do Bałkanów. Polski garb, polska, polskość, to dla Łubieńskiego głównie temat do szyderstwa. Łubieński z lubością dobiera odpowiednie pejoratywne słowa klucze, mające tę polskość odpowiednio ośmieszyć, upupić, przyczernić. Trzeba przyznać, że okazuje przy tym ogromną pomysłowość. Czytamy więc u Łubieńskiego o ciasnopolskiej sytuacji, o polskim balaście, polskim garbie. Wyszydza łubieński rewolucjonizm polski wymuszony sytuacją, pędzony temperamentem, podszyty mentalnością patriarchalną, religijną i anarchicznymi atawizmami. Kiedy indziej przywiązanie do kraju myli mu się z jakimś atawizmem plemiennym. Tożsamość narodowa, dla, Europejczyka, łubieńskiego, to coś, z czym prawdę mówiąc, więcej zgryzoty było niż radości. Czy właśnie dlatego kolejne wydanie książki Łubieńskiego, wyszydzającej i dosmucającej Polaków, pisanej dla przygnębienia serc, sijącej pesymizm i wręcz obrzydzenie i zniechęcenie do własnej historii, zostało nagrodzone dofinansowaniem przez Europejczyków z Polskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki? CZĘŚĆ trzecia Jeden z najzajadlejszych wrogów Polski i Polaków Nazistowski generalny gubernator części ziem polskich okupowanych przez III Rzeszy Hans Frank pisał w swym dzienniku, kościół jest dla umysłów polskich centralnym punktem zbiorczym, który promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła. Gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była święta z Częstochowy i kościół. Za ten tak mocny związek z polskością kościół katolicki zapłacił ogromną daninę krwi od czasów murawiewa wieszatiela po Hansa Franka. A jednak trwał w obronie polskości dalej i w najgorszych czasach powojennych, poprzez wspaniałe wystąpienia prymasa tysiąclecia, i później w czasach mszy za ojczyznę. I trwa dalej, broniąc wartości, wiary i narodu. I ten właśnie związek Kościoła i narodu jest szczególnie nienawistnym dla dzisiejszych niszczycieli wartości, najczęściej ludzi o komunistycznym rodowodzie. Szokują wprost rozmiary i tendencyjność oszczerczych kampanii dzisiejszych rodzimych wrogów Kościoła. Usiłują oni zanegować nawet to, czemu nie przeczyli najzajadleńsi wrogowie polskiej prawdy o szczególnie silnych tradycyjnych więzach katolicyzmu i polskości. Poszczercze ataki na księdza Kordeckiego jednym ze szczególnie jaskrawych przykładów szkalowania dziejów kościoła była podjęta na przełomie 1999 i 2000 roku próba zdegradowania roli Wielkiego Narodowego Sanktuarium na Jasnej Górze i zniesławienia pamięci bohaterskiego przeora Paulinów księdza Augustyna Kordeckiego. Komunistyczni wrogowie kościoła nigdy nie chcieli się pogodzić z rolą odgrywaną w narodowej pamięci przez dzieje heroicznej obrony klasztoru jasnogórskiego przed Szwedami w 1655 roku. Mało się dziś pamięta, z jaką niechęcią odnosili się do postaci bohaterskiego księdza Kordeckiego różni PZPR-owscy notable partyjni. Niechęć do jego osoby zadecydowała w 1964 roku o częściowym zablokowaniu realizacji filmu według Potopu Sienkiewicza. Ówczesny kierownik Wydziału Kultury KCPZPR Wincenty Kraśko motywował swój sprzeciw w liście z 31 grudnia 1964 roku, głównie tym, iż istotnym fragmentem Sienkiewiczowskiego Potopu jest obrona Częstochowy rola księdza Kordeckiego. Potraktowanie tej sprawy zgodnie z książką Sienkiewicza byłoby niesłuszne, a pominięcie całkowite lub inne przedstawienie biegu wydarzeń nie naraziłoby nas na zarzuty, że wypaczamy treść dzieła Sienkiewicza, szczególną aktywność rozwinąłby w tej sprawie episkopat. Jak widać ówcześni bązowie komunistyczni nie lubili postaci bohaterskiego czora, ale woleli unikać otwartego zderzania się z prawdą o jego działalności. Dzisiejsi postkomuniści nie mają już takich skrupułów, uważają, że teraz już można iść na całość w zohydzeniu postaci jednego z największych Polaków XVII wieku. Bo w tym czasie nastąpiła już tak wielka erozja patriotyzmu i kultu tradycji. Nie było to wcale rzeczą przypadku, że pierwszy atak przeciw postaci bohaterskiego księdza przypuszczono w czasopiśmie dziś, redagowanym przez ostatniego, upadłego premiera PRL i ostatniego pierwszego sekretarza KCPZ PR Rakowskiego. W czasopiśmie tym od dłuższego czasu kontynuowany jest wieloodcinkowy cykl comiesięcznych, sążnistych, oszczerczych ataków na katolicyzm pod tytułem: Grzechy Kościoła Autorstwa Józefa Nipeckiego. I to właśnie on przypuścił jako pierwszy dwa pełne kalumni i zafałszowania ataki na postać bohaterskiego przeora Jasnej Góry, zdrada księdza Kordeckiego dziś z grudnia 1999 roku, i jasnogórskie fałsze dziś ze stycznia 2000 roku. Ludowe przysłowie powiada, że kłamca powinien mieć dobrą pamięć. Józefowi Niteckiemu, oszczercy z marksistowskiego dziś, wyraźnie tej dobrej pamięci brakuje. W grudniu 1999 roku konkludował na temat obrony klasztoru w Jasnej Górze przez Paulinów z księdzem Kordeckim na czele, bohaterskich bojów tam nie było. Była natomiast zdrada, ugoda i targi o kosztowności i pieniądze. Zaledwie miesiąc później, na łamach tegoż dziś ze stycznia 2000 roku, ten sam Nitecki przyznawał jednak, iż... Paulini z przeorem kordeckim na czele włożyli wiele wysiłku w obronę klasztoru i jego otoczenia, łącząc możliwe w tej sytuacji akcje zbrojne z rokowaniami. W tym samym artykule ze styczniowego dziś Nitecki dalej stara się jednak o maksymalne pomniejszenie znaczenia obrony klasztoru przed Szwedami, głosząc tezę o miękkim oblężeniu jasnej góry i akcentując... Gdyby w czasie oblężenia Szwedzi widzieli w klasztorze znaczący punkt strategiczny, bez wątpienia zajęliby go. Snując tego typu absurdalne dywagacje, Nitecki nie wyjaśnia tylko jednej sprawy, po co więc w ogóle było Szwedom to miękkie oblężenie częstochowy, i to aż przez sześć tygodni od listopada do końca grudnia 1655 roku? Czy Szwedzi robili to z nudów, dla zabawy? Czy może dla postraszenia znienawidzonych, katolickich zakonników? W ciągu zaledwie paru miesięcy po dwóch kalumniatorskich szarżach Józefa Niteckiego na pamięć bohaterskiego przeora pojawił się nowy, równie oszczerczy atak pióra Cezarego Leżyńskiego najpierw na łamach numer 5 aneksu, potem w przedruku w dużo popularniejszej Jan Gorze. Warto tu przypomnieć że kaluminator księdza kordeckiego pisarz Cezary Leżeński należy do czołowych polskich masonów według wydanej w 1999 roku książki Ludwika Hasa Wolnomularze polscy w kraju i za granicą 1821-1999 Słownik biograficzny Nowy kaluminator, bardzo średniego lotu pisarz Cezary Leżeński komunikuje wszem i wobec Stwierdzenia o bohaterskiej obronie Jasnej Góry są mitem, a sam ksiądz Kordecki był zdrajcą. Szczególnie groteskowo wyglądają łamańce myślowe Leżeńskiego, nie można zaprzeczyć, że ksiądz Kordecki zdradził swego pana króla Polski Jana Kazimierza. Był jakbyśmy dziś powiedzieli kolaborantem, mimo iż później nie wpuścił Szwedów na Jasną Górę.